Bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. W chciałem podjąć kwestię realizowania badań antropologicznych właśnie w środowisku polskich antropologów. Obecnie jestem na etapie przygotowania do napisania doktoratu, w ramach których realizuję badania właśnie pośród tej grupy naukowców. Praca badawcza polega między innymi na prowadzeniu pogłębionych wywiadów z antropologami. Moje zainteresowania poznawcze dotyczą kwestii związanych z szeroko pojętą praktyką antropologiczną a dokładniej problemu zaangażowania we współczesnej polskiej antropologii. Jednak w dalszej części wystąpienia celowo będę pomijał refleksję nad moimi badaniami pod kątem ich treści. Skupię się raczej na przedstawieniu wybranych korzyści i zagrożeń wynikających z prowadzenia badań właśnie pośród etnologów, badań etnologicznych oczywiście. Nie będę starał się udzielać gotowych odpowiedzi na pytania związane z prowadzeniem badań w bliskim mi środowisku. Celem referatu jest zdefiniowanie i sprecyzowanie konkretnych problemów wynikających z tego rodzaju praktyki. Główny temat konferencji, którym jest lokalność, rozumiem jako badania prowadzone w lokalnym, czyli bliskim środowisku. Lokalność wyznacza więc granice stosunkowo spójnego środowiska skupionego w ramach antropologii. Mówiąc w tym kontekście o spójności antropologii, mam na myśli, mam na myśli pewną całość, która wyraża się szczególnie na tle innych dyscyplin. Uważam, że prowadzenie badań w określonym środowisku powinno wiązać się z dodatkową refleksją związaną z charakterem danej przestrzeni. Prowadzenie badań w bliskim mi otoczeniu, i nie mam tu na myśli wyłącznie grupy antropologów, implikuje różnego rodzaju korzyści, ale generuje również określone problemy. Trudna, a z pewnością bezcelowa byłaby próba jednoznacznego rozgraniczenia na korzyści i na zagrożenia wynikające, które mogą pojawić się podczas omawianych przeze mnie badań. Sądzę, że kwestie te, czyli zagrożenia i korzyści, wzajemnie się przenikają i nie można ich jednoznacznie rozdzielać. Dlatego w swoim wystąpieniu nie będę przedstawiał takiego sztywnego podziału. Przyjrzę się bliżej refleksji związanej z materiałem badawczym, terenem badań oraz ze specyfiką, ze specyfiką osób, z którymi prowadzę rozmowy w ramach moich badań. Tak jak już wspomniałem, w swoich badaniach zajmuję się kwestią zaangażowania, kwestią ściśle związaną ze środowiskiem polskich antropologów. Za główny, ale nie jedyny materiał etnograficzny tych badań należy uznać twórczość naukową samych antropologów. Oprócz szczegółowej ich, lektury ich prac, w swoich badaniach dużą uwagę przywiązuje do wywiadów z antropologami. Rozmowy, a także analiza tekstów pozwalają mi na sprecyzowanie stanowiska danego antropologa w tych kwestiach, które mnie szczególnie interesują. W niektórych przypadkach problemem w tego rodzaju analizie są kolejne publikacje badanego przeze mnie etnologa. Nowy materiał nie tylko rzuca nowe światło na interesujące mnie zagadnienia, ale równie często zmienia wcześniej pozyskany już materiał. Utrudnia to uchwycenie, opisanie i późniejsze przeanalizowanie danego stanowiska. W konsekwencji zebrane dane szybko się dezaktualizują. Znamiczność pozyskiwanego w ramach badań materiału etnograficznego, do której tutaj nawiązuję, nie jest oczywiście niczym wyjątkowym w dyscyplinie. Chciałbym jednak wskazać, że problem ten w przypadku analizy danych ściśle związanych z samą antropologią jest szczególnie częsty. Dokonanie przeze mnie pewnych wyborów co do kierunku badań, selekcji określonego materiału Często staje się problematyczne wobec otwierających się nowych możliwości uznania innych elementów za istotne i zaznaczące. Badaniom towarzyszy świadomość braku możliwości statycznego uchwycenia poglądów antropologa. Dlatego jednym z celów moich badań nie jest zatrzymanie przedstawionej rzeczywistości w konkretnym momencie, w czasie lub wydawanie jednoznacznych sądów na dany temat. Celem jest zwrócenie uwagi na różnorodny charakter opisywanego przeze mnie zjawiska. Kolejną trudnością w czasie prowadzenia moich badań są sytuacje, w których antropologowie negatywnie odnoszą się do swoich lokalnych kolegów lub koleżanek. Mam tu na myśli okoliczności, w których opinie o innych badaczach nie kończą się na wyrażaniu odmiennego zdania na dany temat, ale w niektórych przypadkach odmawiają statusu naukowości stanowisk stanowiskom prezentowanym przez tych antropologów. W takich sytuacjach problematyczne może stać się uznanie danego materiału jako właściwego dla moich badań, a co za tym idzie, konieczność pewnego rodzaju opowiedzenia się po której ze stron. Z drugiej strony, korzyścią płynącą z tego typu sytuacji jest duża różnorodność materiału. Przedstawienie argumentów krytycznych wobec stanowiska mojego rozmowcy wyrażonych przez innych antropologów prowokuje do pełniejszego opisu danego zagadnienia. Dodatkowo, opis takich mikrokonfliktów środowiskowych może być dobrą okazją do wielokontekstowego przedstawienia omawianej kwestii. Innym zagadnieniem, któremu chciałem się teraz bliżej przyjrzeć, jest to, co możemy definiować jako teren podczas badań w środowisku antropologów, a także jaki wpływ może mieć konkretne umiejscowienie badacza w tym terenie. W przypadku omawianych przeze mnie badań, teren nie powinien być literalnie traktowany jako konkretne miejsce umiejscowione w określonej przestrzeni. Obszarem, po którym się poruszam, są rozmaite i rozproszone miejsca, nie tylko takie, które można umiejscowić na mapie. Teren nie jest osadzony geograficznie, ale raczej symbolicznie. Myślę, że możemy w tym kontekście mówić o pewnej wspólnocie wyobrażeniowej antropologów. Chciałbym jednak zaznaczyć, że nie nawiązuję tutaj do pojęcia narodu jako wspólnoty wyobrażonej definiowanej przez Andersona. Natomiast w ramach tego terminu staramy się określić zasięg moich badań. W pewnością jest to trend trudny, a może nawet niemożliwy do precyzyjnego określenia. Jego granice nie są ściśle określone, zależą od wielu różnych czynników. Miejsca, które dla jednych antropologów wydają się należeć do wspólnoty antropologicznej. Dla innych mogą znajdować się zdecydowanie poza jej granicami. Tym samym dla jednych pewne aspekty moich badań zdecydowanie mieszczą się w terenie badań, a dla innych są elementami przynależącymi do zupełnie innego kontekstu. W tym sensie obszar badawczy, czyli teren, kształtuje się nie tyle w momencie projektowania badań, ile w długotrwałym procesie ich realizacji. W związku z tym trudno jest na obecnym, początkowym etapie badań jednoznacznie określić zasięg tak rozumianej przestrzeni badawczej. głosów, sposób, jaki pozyskuje materiał etnograficzny nie ogranicza się wyłącznie do rozmów z poszczególnymi antropologami. Terenem badawczym stał się dla mnie dyskurs naukowy, którego głosów szukam również w miejscach daleko wykraczających poza, poza sytuację samej rozmowy z antropologiem. Głosy te wyrażają się również w takich miejscach, jak na przykład teksty naukowe, czy dyskusje konferencyjne. Aby uniknąć nieporozumień na dalszym etapie badań, planuję konsultować zebrany przeze mnie materiał z naukowcami, który których ten materiał bezpośrednio dotyczy. Antropologów nie traktuję jako obiektywnych autorytetów, a raczej jako informatorów interpretujących poszczególne zjawiska stanowiące przedmiot mojej analizy. Nie zakładam, że istnieje tylko jeden sposób postrzegania interesujących mnie antropologicznych. Celem pracy jest przedstawienie różnorodności danego zjawiska, a nie opowiedzenie się po którejś ze stron. Inną kwestią jest umiejscowienie badacza w terenie. Niewątpliwie moje zapośredniczenie w miejscu prowadzenia badań ma na nie duży wpływ. Kwestia ta zostanie przeze mnie za chwilę omówiona szerzej w kontekście relacji występujących między mną jako badaczem, a antropologami jako badaniami. Sądzę jednak, że warto przyjrzeć się zajmowanej przeze mnie pozycji również w kontekście samego terenu badań. Sytuacja, w której obszar badań nie jest dla antropologa nowy, mam tu na myśli sytuację, w której badacz przed rozpoczęciem badań miał już wcześniej bliski kontakt ze środowiskiem, w którym prowadzi badania, z pozoru może wydawać się dla antropologa perspektywą bardzo korzystną z uwagi na dobrą znajomość lokalnych realiów. Takie okoliczności mogą jednak generować również pewne zagrożenia. Z jednej strony poruszanie się w dobrze znanym nam terenie wydaje się być dużo łatwiejsze niż w obcej nam przestrzeni. Nie musimy szczegółowo i od podstaw zapoznawać się ze środowiskiem. Znamy ogólne granice, w których przyjdzie nam się poruszać. Operujemy odpowiednim językiem. Nie powinniśmy mieć również większych problemów z nawiązywaniem kontaktów w terenie, który jest nam dobrze znany. Jednak z drugiej strony prowadzenie przez antropologa badań w przestrzeni antropologicznej może sprzyjać kreowaniu schematycznego podejścia do badań. Poznacza to, że łatwo jest w takiej sytuacji problemy badawcze zastępować swoimi wcześniej skonstruowanymi przed sądami. Doświadczenie, które jest zapośredniczone w terenie przez to, że przed badaniami byliśmy jako częścią środowiska, może być barierą utrudniającą zdystansowanie się i próbę krytycznego spojrzenia na interesujący nas aspekt badań. W konsekwencji taka sytuacja może mieć zły wpływ na prowadzenie badań przez ograniczenie się do postrzegania zdefiniowanego, zróżnicowanego problemu w sposób statyczny i schematyczny. Następną kwestią, którą należy przeanalizować w kontekście prowadzenia badań w środowisku antropologów, są różne aspekty związane z szeroko pojętymi informatorami, czyli antropologami, wśród których prowadzę badania. Podobnie jak w omówionej przed chwilą kwestii terenu, aspekt samych antropologów, również może rodzić pewne kontrowersje. Z jednej strony bliskie mi otoczenie ułatwia realizowanie badań. Wyrażać to na przykład na początkowych etapach prowadzenia badań, w których nie pojawiają się większe problemy z nawiązywaniem kolejnych kontaktów, ponieważ jako osoba z tego samego środowiska jestem obdarzony pewnego rodzaju zaufaniem. Dodatkowo w takiej sytuacji bardzo korzystne jest posługiwanie się tym samym językiem i nie mam tu na myśli badań prowadzonych w języku polskim, ale raczej szeroko pojęty dyskurs charakterystyczny dla antropologii. Dyskurs ten zawiera w sobie podobieństwo doświadczeń wynikających np. z ukończenia studiów antropologicznych lub do nich zbliżonych, posiadania określonego zaplecza teoretycznego czy empirycznego. Niewątpliwie zaplecze to ułatwia komunikację i sprawia, że niektóre elementy w dyskusji nie wymagają dęskowego komentarza. Innego rodzaju korzyścią jest stosunkowo mała liczebność środowiska antropologicznego w Polsce. Oznacza to, że analizując określony problem, możliwe jest dotarcie do szerokiego grona osób, a dzięki temu opisanie danej kwestii w sposób uwzględniający dużą różnorodność zagadnienia. Warto jednak zwrócić uwagę na pewne zagrożenia wynikające z bliskich relacji ze środowiskiem, w którym prowadzone są badania. Pojawia się na przykład możliwość ograniczenia zasięgu swoich badań do najbliższego otoczenia i przez to pominięcie innych głosów, które mogą być równie istotne dla samych badań. W tym kontekście środowisko antropologiczne wydaje się nie być szczególnie spójnym środowiskiem. wyraźnie widoczne jest skupienie się antropo antropologów w ramach kilku dużych jednostek akademickich. W związku z tym pojawia się zagrożenie ograniczenia swoich badań do konkretnych akademii, co w wielu przypadkach może oznaczać pominięcie istotnych, często odmiennych głosów z innych ośrodków. Ciswe przywiązanie do konkretnych jednostek akademickich również może mieć negatywny wpływ na badania w momencie, w którym będziemy starali się za wszelką cenę ująć konkretny problem w ramach określonej szkoły, a za jej wyznacznik przyjmiemy poszczególną akademię. Sądzę, że w wielu przypadkach mówienie o jednolitych poglądach na dany temat w ramach dużych polskich ośrodków antropologicznych, takich jak na przykład Warszawa Poznań, Kraków, Toruń, Wrocław, Łódź, Szczecin, Cieszyn, może okazać się nie w pełni uzasadniony. Antropozy skupieni w ramach poszczególnych jednostek nie zawsze podzielają przecież wspólne poglądy. Tak jak sygnalizowałem na wstępie, celem mojego wystąpienia było zdefiniowanie problemów lub wskazanie wybranych korzyści wynikających z prowadzenia antropologicznych badań pośród antropologów. Nie starałem się udzielać konkretnych odpowiedzi, definiowałem raczej ogólne problemy. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że nie wyczerpałem w pełni tematu wystąpienia. Wynika to z faktu, że nie starałem się omawiać wszystkich problemów, z którymi spotykam się podczas prowadzonych przeze mnie badań. Chciałem wskazać kilka najważniejszych kwestii, które w możliwie pełny sposób prezentują istotne zagrożenia i korzyści wynikające z prowadzenia badań w bliskim dla badacza środowiska. Uważam jednak, że na przedstawione powyżej kwestie możemy również spojrzeć w bardziej ogólny sposób. Myślę, że niektóre przedstawione przeze mnie problemy związane ze zbieraniem materiału, refleksją nad terenem oraz nad osobami, z którymi prowadzone są rozmowy w ramach naszych badań, nie ograniczają się wyłącznie do terenu antropologicznego i mogą być rozumiane bardziej ogólnie. Wiele z nich jest charakterystycznych dla badań prowadzonych w bliskim nam środowisku, niekoniecznie pośród samych antropologów. Warto również zauważyć, że omówione przede mnie przykłady nie są typowe wyłącznie dla badań prowadzonych w środowisku, którego jesteśmy częścią, ale również odnoszą się do innego rodzaju badań terenowych, również takich, w których antropolog proces zapoznawania się z terenem rozpoczyna równocześnie z procesem prowadzenia samych badań. Dziękuję Państwu.